Chwała Bogu. Otwórzmy psalm 33. To co chcę powiedzieć bardzo wyraźnie. To to że. Możemy przeczytać. Chociażby ten psalm. I prawie że nic z niego nie wziąć. Możemy przeczytać. Na końcu zapytać się siebie, o czym to było i powiedzieć, a coś tam, o jakichś instrumentach, coś tam było. I wiem, że to jest nie sposób, żeby w normalnym trybie czytania jakby uchwycić te wszystkie myśli, które tu są. Także od razu. Zadanie domowe, dla wszystkich oczywiście chętnych, no nic na siłę, żeby przetrawić te słowa, które tutaj są, bo gdy się zatrzymać nad każdym wersetem, to wtedy to się, wiele rzeczy pięknych się dzieje, gdy zastanawiamy się nad tym, co tu czytamy. Niemniej jednak, Próbujmy, próbujmy, słuchając tego psalmu, wysłuchiwać to, co tutaj jest zawarte w nim, te bardzo cenne myśli. Będę starał się czytać nie za szybko, a my skoncentrujmy nasze myśli, żeby nakarmić się tym, przyjąć zachętę.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 Jachwe udaremnia zamiary narodów, niweczy zamysły ludów. Zamiar Jahwe trwa na wieki. Myśli jego serca z pokolenia na pokolenie. Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Jahwe, Lud, który on wybrał sobie na dziedzictwo. Jachwe patrzy z nieba, widzi wszystkich,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 W kwestii wyjaśnienia tego ósmego wersetu, żeby dobrze rozumieć to, gdy czytamy Niech cała ziemia boi się Jachwę, niech się lękają go wszyscy mieszkańcy świata. Trzeba tu powiedzieć wyraźnie, że nie chodzi tu o taki lęk jak przed jakimś oprawcą tylko jest to taki lęk, który rodzi się, gdy widzimy z kim mamy do czynienia, jak wielkim Bogiem, Stwórcą jest właśnie Bóg Jachwe, który powiedział i stało się. I to powinno każdego człowieka przyprowadzać do tej pozycji, którą ma przed Bogiem, czyli jest takim prochem zaledwie, a Bóg jest przeogromny i wspaniały. W dziesiątym wersecie Jachwę udaremnia zamiary narodów, niweczy zamysły ludów. W kontekście tego, co dzieje się na świecie, tych różnych niepokoi, wojen. Myślę, że jeśli przyjmiemy wiarą te słowa chociażby, oczywiście w Biblii jest dużo więcej tego typu zapewnień, ale jeśli przyjmiemy chociażby te słowa, to, to może dać nam pokój w sercu, że Pan Bóg o wszystkim wie. I nie pogubi się w tym, żeby gdy mamy być zachowani, będziemy zachowani, gdy przyjdzie nasz czas, choćbyśmy w najgłębszym bunkrze się schowali, to przyjdzie nasz czas i yy, będzie to kres naszego życia. Także mm, można mieć różne postawy wobec tego, co się dzieje wokół nas, można właśnie być pełnym niepokoju, jakiś obaw, lęków, można też mieć pokój w sercu. Yy, można powiedzieć, łatwo się mówi. tak? Tutaj, gdzie my jesteśmy w, na razie w, w pokoju, nie, nie dotykają nas te wszystkie straszne rzeczy, które dzieją się naokoło. Niemniej jednak yy, yy, nie zmienia to faktu, że, że jest to prawdą, że możemy mieć różne podejście do tego, co się dzieje i to yy, odbywa się w naszym duchu, w naszych sercach i skutkuje albo lękiem, albo zaufaniem Bogu i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 I na basie, i na perkusji, i na pianinie, i na gitarze. Śpiewajcie Mu nową pieśń, pięknie i głośno Mu grajcie. Mam nadzieję, że te słowa zachęcają nas do tego, żeby nasze myśli, nasz wzrok, ten duchowy skierować na wspaniałego Boga. I te pieśni, które będziemy śpiewać, będą wypływały z serc przepełnionych zachwytem, zdrową bojaźnią, wdzięcznością. I co tam jeszcze może nam towarzyszyć, co jest w naszych sercach. Niech będzie wyrażane w śpiewie. Śpiewamy nie dla siebie, to nie dla naszej przyjemności jest śpiewanie. Chociaż przy okazji może nam to sprawiać też wielką radość, ale jest, są to pieśni chwały dla Boga. Także jeżeli jest w nas to uwielbienie, niech ono wybrzmi, nie za głośno. <głosy> Chociaż czytamy, że głośno, ale nie za głośno. I jeśli nie ma w nas tej wdzięczności, tego, tego, tego zachwytu Bogiem, to mm, Zróbmy co tylko możemy, żeby, żeby zrozumieć, przed kim stoimy, i żeby to, to, co będziemy robić, wypływało z serca, a nie tylko z takiej, jakby, czy maniery, czy, czy z jakiegoś takiego mm, zachowania stadnego, że wszyscy śpiewają, to ja będę śpiewał. Patrzmy na, na swoje serce, czy, czy to, co robimy, wypływa prawdziwie z serca. Amen. Powstańmy proszę, módlmy się i śpiewajmy pieśni. Dzięki Tobie Ojcze nasz, że dajesz nam kolejny dzień dzięki za to, że mamy przystęp do wspaniałego Boga Stwórcy. Możemy też powiedzieć dobrego Ojca, który troszczy się, który prowadzi, który karci, strzeże, napomina. Dziękujemy, że jesteś w nas i pośród nas i oby ten czas dzisiejszy był czasem, w którym usłyszymy w jakiś sposób twój głos i, i to będzie nas zmieniało, bo tego potrzebujemy. Każdy z nas. Dziękujemy, Ojcze, że jesteś pośród nas. Amen. Twojego przyjścia Boże i wprowadzasz nas w to Panie, abyśmy polegali nie na sobie, nie na człowieku, na żadnym człowieku, ale tylko na Tobie Boże. To jest Twoje dzieło Boże, dlatego Tobie za to dziękuję. Chwała Ci na wieki niech płynie w tym naszym zgromadzeniu Boże, czy to w pieśniach, czy, czy też w modlitwach, czy w słowie Boże. Uwielbuj się, bo jesteś tego godzin. Chwała Ci. Amen. Amen. Szczęście wiemskie, niczego nie da. z radością. Przychodźcie przed Jego oblicze z weselem. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On nas uczyni i do Niego należymy. Myśmy ludem Jego i trzonem jego. Wejdźcie w bramę i Jego zbyt czynieniem. Przedsiąki Jego z pieśnią chwały. Wysławiajcie Jego, błogosławcie imieniu Jego, albowiem dobry jest Pan. Na wieki trwa łaska Jego a wierność Jego z pokolenia w pokolenie. Kochany Ojcze, przychodzimy do Ciebie, tu stojąc przed Tym wielkim majestatem. Mamy tą świadomość, kim Ty Pani jesteś. Ty w każdej sekundzie, minucie, w mgnieniu oka możesz zrobić, co zechcesz, nikt tego nie zatrzyma. Przychodzimy, przychodzimy tu, aby Tobie podziękować, Panie, za Twoją dobroć, łaskę, miłość, miłość, Za to, że nas, Panie, zbawiłeś, że pociągnąłeś nas do siebie poprzez Najświętszą Krew Jezusa Chrystusa. Tak bardzo Ci za to dziękujemy, że możemy być Twoimi dziećmi, możemy się tak nazywać. Ufamy Tobie, wierzymy Tobie i pragniemy iść za Tobą, Panie. Wspieraj nas, pomagaj nam, prowadź nas, Panie, bez Twojej pomocy nie zrobimy niczego. Wszystko mamy w Tobie, my jesteśmy w Tobie, a Ty jesteś w nas. Prowadź nas, Panie, ostrzegaj nas na tych drogach. Ty widzisz, co się teraz dzieje, upominaj nas, napominaj nas, karci nas. Wszystko, wszystko, co tylko widzisz, co dzieci Boże robią nie tak, to prostuj. Na Tobie polegamy, Pani, i Tobie ufamy, bo Ty jesteś naszym jedynym żywym Bogiem i pragniemy, abyśmy mogli dotrzeć do końca, Pani, do końca naszej dni. Ty nas wspieraj, Panie Bóg, Twoje, bez Twojego wsparcia my sobie nie poradzimy w tym grzesznym świecie. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystko. Ojcze, Synu i Duchu święty, wysławiamy Cię, uwielbiamy, błogosławimy, Panie. Bo Tobie należy się wszystko, co jest najlepsze w kolejności i Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Amen. Amen. Panie jest pasterzem, panie jest moim pasterzem, niczego mi nie zabraknie. Sprawia, że kładę się na zielonych pastwiskach, prowadzi nad spokojne wody. Posila moją duszę, prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na swoje imię. Choćbym nawet chodził do linii cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną, Twoja łaska i ki pocieszają mnie. Zostawiasz przede mną. Stół wobec moich wrogów. Namaszczasz mi głowem olejkiem, mój kelich przelewa się. Zaprawdę dobroć i miłosierdzie pójdą śladza ślad za, za mną po wszystkie dni mego życia i będę mieszkał w domu Pana przez długie czasy. Myślę, że ten psalm jest dosyć nam znany, a on jest bardzo często cytowany w różnych sytuacjach, w różnych okolicznościach. Czy to w krótszym w wydaniu czy w dłuższym, ale ten psalm, jak widzimy na samym początku, obrazuje nam, kim jest Bóg, jak go się przedstawia, jak psalmista o nim też wspomina, mówi, go porównuje. I też ten psalm o, mówi nam o tym, czego możemy się spodziewać po naszym Bogu, oczywiście w tym zakresie, o tym, którym, o tym zakresie, o którym psalm też mówi. I Dzisiaj chciałem się tak podzielić... E, kilkoma rzeczami, a mianowicie, że tak powiem, trzema rodzajami pasterzy. Jak wiemy, są pasterze, którzy są w zborach, których też Bóg powołał, aby budowali ciało też Chrystusa ku pomocy, którzy zajmują się też tymi wszystkimi rzeczami związanymi ze zborem. Są też pasterze, którzy dosłownie zajmują się owcami, zwierzętami, które muszą je paść na polach, na łąkach. I myślę, że od tego właśnie fragmentu chciałbym też zacząć, o tych pasterzach, który, którzy zajmują się tymi właśnie zwierzętami. I żeby to dało nam taki troszeczkę obraz, taki wgląd. Jeśli chodzi o ludzi też rolę pasterzy, było i jest pilnowanie stada, owiec, które zostały im powierzone, nie mógł być ktoś, kto był z tak zwanej, wiecie, pierwszej, lepszej łapanki. Lecz musiał się cechować poświęceniem, wytrwałością, doświadczeniem na jakimś poziomie. Oraz bardzo ważne, aby lubił też to robić. I rzeczą jest naturalną, kiedy, jeśli zacznie za to się brać osoba, która chce tylko dziś tam e, dorabiać, mając inne główne zajęcia, i do tego podchodzi bez większego takiego zaangażowania, to w kryzysowej sytuacji może zostawić stado, uciec lub przeoczyć, kiedy drapieżnik wejdzie w stado i zagryzie kilka sztuk owiec. I wypisałem takie krótkie tylko warunki zatrudnienia pasterzy, ci co się zajmują właśnie tymi owcami, to są teraz na bieżąco z tego roku samodzielność, opanowanie w trudnych, niespodziewanych sytuacjach, odporność na długotrwałe przebywanie w terenie i mieszkanie w warunkach polowych. Pozytywny stosunek do zwierząt. Oczywiście taka praca także wymaga jakiejś wytrzymałości fizycznej, ponieważ obliguje do dostarczania wody oraz przenoszenia siatek ogrodzeniowych. Taki człowiek Taki pasterz, który będzie zatrudniony, powinien mniej więcej posiadać ogólny zarys zachowania owiec, jak do nich podchodzić, ponieważ owce są też bardzo wrażliwe. Potrafią rozpoznawać twarzy ludzi, bardzo dobrze rozpoznają głos wśród stada i pasterzy. Są bardzo ze sobą zżyte emocjonalnie. I potrafią po ludzkiej twarzy rozpoznać, czy... Ten pasterz jest rozgniewany, czy też nie? Nie zaufają od razu, kiedy do pilnowania stada przyjdzie nowy pasterz, tylko dlatego, bo ma zawieszkę z napisem pasterz owiec, lub tak jest ubrany jak pasterz. One muszą z biegiem czasu wśród różnych sytuacji oswoić się do nowego pasterza, aby zaufać i dać się prowadzić. Nie na siłę, ale w uległości. I taki jest mniej więcej, taka jest mniej więcej charakterystyka cech owiec. Gdzie jakieś 2 trzy lata temu chyba, to było coś takiego, wyjechałem z żoną na południe Polski, tam gdzieś koło Zakopanego. I tak postanowiliśmy sobie pojeździć w okolicy dookoła, a nie w samym Zakopanym, bo to jest zatłoczone i zobaczyć, jak to wszystko wygląda na poboczach. I jak wiadomo, to jest teren górzysty, jest tam dużo owiec, dużo jest pasterzy. I mieliśmy tą możliwość zobaczyć, tak się przyjrzeć, jak na żywo, jak pasterze prowadzą owce, w jakich ogromnych liczbach, jak to się z daleka patrzy na te płacie ziemi, tej trawy, tych łąk, to takie duże, wielkie plamy białe, kolorowe. I kiedy pasterze zmieniali swoje te właśnie miejsca z, różnych, z jednego do drugiego miejsca na te zielone pastwiska, jak się mówi, byż byli, nie był to jeden pasterz, ale też byli tacy pasterze pomocniczy, którzy byli gdzieś z boku, z tyłu, aby patrzeć, czy gdzieś owce, wiadomo, gdzieś nie zboczyły z drogi. Ale był tam jeszcze taki jeden główny pasterz, który szedł całkiem z przodu i prowadził te owce. I te owce widziały dokładnie, mają za nim iść, bo znały jego głos. Tego pierwszego pasterza. I wiecie, kiedy to tak widziałem, te owce szły setkami, nie wiem, czy trochę przejaskrawie tysiącami, ale tego było tak dużo, że to po prostu nie było możliwe do chyba zliczenia. To taki przy, przywołało taki, chyba jak każdemu z nas, taki biblijny bili, obraz gdzie też do tego biblijnego obrazu sam Jezus się odwołuje i o tym też mówi i porównuje. I to jest Ewangelia Jana w 10 rozdziale od 27 wersetu do 30. Ewangelia Jana, 10 rozdział od 27 do 30 wersetu.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 Jedyny w swoim rodzaju i każda owca, która go poznała i zna ten głos, i słyszała nieraz, i słyszy do teraz, w czasie obecnym, nie pójdzie za innym pasterzem, który nie jest z tego stada. Czy widzieliście kiedyś taką reakcję owcy, która e, kiedy podchodzi do nią obcy człowiek, co się wtedy dzieje? Bo zazwyczaj jest tak, że ona albo ucieknie od tego obcego, albo jak już nie ma gdzie uciec, jakiś róg czy kąt, to stoi w miejscu i zamiera w takiej jakby postawie ze strachu. I sam kiedyś taką też miałem możliwość, jakbyśmy właśnie w tych górach z żoną e, takie zagrody podejść, zamkniętej i była taka kupka tych właśnie owiec. Kiedy do nich się podeszło, dotknęło, to one tak zamierały po prostu sztywno i normalnie w rękach było czuć i przyspieszone tętno, bicie serca dosyć mocno. I w tym samym rozdziale w Ewangelii Jana też czytamy, w dziesiątym rozdziale i od pierwszego do piątego wersetu. Przeczytajmy sobie. Zaprawdę, co prawdę powiadam wam,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 bo nie znają głosu obcych. Jezus jest arcypasterzem, jeśli tak można, a myślę, że można określić osobę, która prowadzi Kościół na tej ziemi, swoje owce. Ale jak wiemy, są też pasterze w świecie, którzy mieli wypełniać Boże zadania na wzór arcypasterza, aby prowadzić i doglądać Boży lud ku pomocy, porządku, ku porządkowi, aby budować Bo Bożą budowlę wspólnie. I też ten fragment, o którym tu teraz przytoczyliśmy, możemy przeczytać w liście do Efezjan w czwartym rozdziale i od 11 do 15 wersetu. I on stanowił jednych apostołami, drugich prorokami,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 Pasterze. I w dzisiejszych czasach mówi się pasterze to jako pastorzy, liderzy, starsi zboru lub jako też nauczyciele, jako ci, którzy doglądają stanu zboru, jego kondycji duchowej, zborowników. Tak pokrótce w wersji takiej roboczej, myślę, można to nazwać. A jak to dzisiaj wygląda z tą posługą pasterską? Jeszcze kilkadziesiąt lat temu to, co dzisiaj jest w zborach, było nie do pomyślenia. To, co kiedyś było normą, dzisiaj nagminnie jest wyjątkiem. To, co kiedyś było, jak się wydawało, nienaruszalne, doktrynalne, dzisiaj często jest sprytnie omijane. Czy to jawnie, czy w ukryciu. I liczy się cel, aby uzyskać unikanie trudniejszych tematów, aby zachować tak zwaną jedność zborową. Wartości i cele, do których Kościół został powołany, zaczęły skręcać w złym kierunku. Pasterze, którzy dostali od swego arcypasterza wytyczne, zaczęli interpretować wytyczne dla swoich potrzeb. Ponieważ czasy się zmieniają, no to wiadomo, i sposoby prowadzenia owczarni też się zmieniają. I czy aby na pewno tak można sobie tłumaczyć posługę dla zborów pańskich? Kaznodzieja, pasterz John Charles Riley z XIX wieku, że ktoś z Was może zna, o kim mówię, o którym mówiono, że miał hard ducha, Człowiek, który jako też pasterz dużo przeszedł w swoim życiu. Mając trzy żony, każda zmarła, został sam wychowując dzieci oraz w tym samym czasie prowadząc społeczności chrześcijańskie. Jeden ze znajomych Charlesa powiedział, że nie ma nic gorszego niż pastor kaznodzieja, który sam wychowuje dzieci i w tym prowadzi jeszcze społeczności. A jednocześnie mieć taką odpowiedzialność za ten zbór w wieku 84 lat zmarł, posługując do końca swych dni. Człowiek, który był otwarty na braci z innych też denominacji, takich jak Charles Spurgeon. Człowiek, który był niezłomny w wytycznych, których otrzymał od arcypasterza Jezusa Chrystusa aż do końca swych dni. I on wspominał o kaznodziejach, którzy głosili galaretowate kazania bez kręgosłupa. Jak i w kazaniach, tak też w prowadzeniu zborów. W galaretowaty sposób. Pasterze, którzy nie poruszali trudnych tematów, woleli mówić o ogólnikach, aby nie stwarzać sobie trudności. I Charles Riley przez swą niezłomność w posłuszeństwie Słowu Bożemu, a dokładniej wytycznych od arcypasterza miał wiele trudności przez to i wiele też problemów. A co za tym idzie nie był lubiany przez galaretowatych kaznodziei. I on zaczął i zakończył dobry bój też wiary. I jak w tamtym czasie, tak i dzisiaj są takie kontrasty pasterzy wiecie, Ja co jakiś czas mam tam taką możliwość rozmowy z pewnym bratem z południa Polski. I tak rozmawiamy o różnych rzeczach i rozmawialiśmy o Bożej miłości. W tych coraz to gorszych czasach. Nie tylko w świecie, ale też i w Kościele. Że tak często cytuje się miłość Bożą, ale jakby była pozbawiona ta miłość Boża sprawiedliwości, suwerenności i Bożego ognia. I doszliśmy do zrozumienia, że musi być pewien taki balans, że nie może być ponad miarę jednego albo ponad miarę drugiego, że jest potrzeba taka równowaga i miłosierdzie, i sprawiedliwość. Bo przecież arcypasterz nie, do, nie dogasi knota, który się ledwo tli, albo nadłamanej łodygi nie dołamie lecz odwrotnie, aby było tak, jak być powinno po Jego myśli. I te pewne cechy też widzimy w Starym i Nowym też Testamencie, Przymierzu. W Starym Przymierzu, kiedy to Bóg posyłał swych proroków do Izraela, aby się opamiętali i pokutowali ze swych grzechów, aby kapłani postępowali według Bożych wytycznych, aby nie wykorzystywali ludzi, aby ich nie zwodzili, by tylko sobie dogadzać, aby nie szli na kompromis. Bo w przeciwnym razie czekały ich konsekwencje. I ci właśnie prorocy, którzy przyszli z poselstwem ratunku w pokucie, odwróceniu się od nieposłuszeństwa od pasterzowi, bardzo często doświadczali prześladowań ze strony nawet tych najbliższych. Wypędzenia, upokorzeń, wyobcowania, nawet śmierci. Prorocy po prostu zwykli ludzie, którzy nosili ciężar w swym sercu, ciężar, którym podzielił się Bóg z takim prorokiem, aby to poselstwo było prawdziwe, aby to poselstwo wykonało pracę Bożą. I jak często czytamy widzimy w Słowie Bożym, że ludzie mieli zadziwaków za ludzi, którzy psują dobrą atmosferę, bo przychodzą z jakimiś dziwnymi wieściami. Czy dzisiaj nie widać pewnego podobieństwa w naszych czasach? Może nie wygląda to tak, że wiecie, przychodzi do danej społeczności prorok, wchodzi na środek i mówi, tak mówi Pan, jeśli to i to będziecie robić, to czeka Was to i to a następnie wychodzi bez słowa i już go nie ma. Być może tak może być, nie wykluczam, ale zazwyczaj tak to się nie odbywa. Troszeczkę inaczej to wygląda. Jeśli dana społeczność doświadcza trudności, jest wręcz przytłoczona, szuka Bożego prowadzenia i sama stara się żyć w pobożności, żarliwości dla Pana, czy Bóg, arcypasterz, dołamie taką społeczność, czy ją dogasi, jak ledwo tlący się knot. Arcypasterz tak nie robi. On podźwignie taką społeczność, zachęci, pociągnie bliżej do siebie. Ale jeśli dana społeczność dopuszcza się grzechów, jeśli zaczyna skręcać w złym kierunku nauczania, jeśli gdzieś na tak zwanym zapleczu zborowym zaczynają spiskować przeciwko arcypasterzowi, to Bóg w różnoraki sposób użyje środków, aby ostrzec taką społeczność przed konsekwencjami, które może ich czekać. I tu jest ta, myślę, pewna równowaga, taki balans, aby nie szło za bardzo w lewo lub w prawo. Wiecie, tak jak ten okręt, który potrzebuje balans, kiedy płynie raz do prawej, raz do lewej, żeby wyrównać to, żeby po prostu nie poszedł na dno. Bo arcypaster zawsze chce paść swój kościół, swój zbór w właściwy sposób. Ale lecz jak to przytoczyliśmy za czasów jeszcze Starego Przymierza, czy w Nowym Przymierzu i obecnym czasie, są też pasterze, którzy mają skłonności do odstępstw i skręcania do, z właściwej drogi. Używając terminologii biblijnej oraz patrząc też na ich poukładane życie, a także świadectwo powołania przez Pana do posługi pasterskiej, Pasterzy, którzy dobrze zaczęli, ale po jakimś czasie zaczęli iść w innym kierunku. I wiecie, kiedy Bóg posyła taki w różnoraki sposób sygnały, że źle idą, coraz to częściej słychać i widać wyrazy buntu, i nieposłuszeństwa Słowu Bożemu. Że oni wiedzą lepiej, jak prowadzić daną społeczność, co jest lepsze, A społeczności bardzo często, coraz to częściej, bez sprawdzania, ślepo podążają za pasterzami i pasterze zaczynają bardziej przypominać najemców, którzy zaczęli pracować dla stada, bo stado chce słuchać tego, co ucho chce. I taki pasterz zaczyna stawać się sługą stada, a nie arcypasterza pierw. Te konsekwencje nie zawsze widać od razu, szybko, lecz w swoim czasie i te tak zwane, jak Reilly przetoczył, galaretowate kazania bez kręgosłupa, podchodzenie do trudnych tematów, które powinny się poruszyć, wręcz doktrynalne, to jedynie słychać wprawionych dyplomatów, którzy mówią o drugo- lub trzeciorzędnych tematach. Wiecie, ja pracuję na swojej działalności i często mam takie możliwości, że czy robię łazienki, czy inne rzeczy, to mogę sobie dziś położyć w rogu komórkę i czy to kazań, różnych historycznych rzeczy słuchać. I przyszedł taki czas, że po iluś latach temat, który wielu ludzi lubi lub nie lubi, jak polityka, lubią to poruszać, Często ludzie się kierują tym, co inni mówią i gdzieś tam mają swoje opinie na ten temat twórczą. Jaka partia jest lepsza, jaka jest gorsza. Więc postanowiłem sobie, że nie będę nikogo słuchał. Przez parę miesięcy będę słuchał. Nie cały czas, ale dam co jakiś czas debat w Sejmie, a nie wycinki. I to jedną rzecz, co cechowało najbardziej, co mi tak utkwiło w głowie, to są dwie największe partie, jak wiemy, w rządzie, w Sejmie, jest pośrodku taka jakby trzecia, która jedną i drugą punktuje, to wykorzystuje, ale te największe dwie partie, które powinny kierować tym krajem, rządzić nim, często w swoich wypowiedziach mówią o drugo lub trzeciorzędnych rzeczach. Nie chcą poruszać tych największych takich bolączek, ponieważ jak to się mówi PR spadnie. I mówi się o takich ogólnikach, takich tematach zastępczych, żeby, jak to się mówi, przetrwać do następnej kadencji. I widzicie, ja to samo widzę w kościołach ewangelicznych. Sposób dyplomacji jest bardzo podobny. Lecz terminologia jest inna, czyli biblijna. W sprytny sposób chcą wybrnąć od niewygodnych pytań. Chcą zachowywać się co najmniej jak Mężowie stanu, a nie potrafią wytrwać wierności arcypasterzowi. Być może kiedyś taki już przykład dawałem, mówiłem o czymś takim jak honor. Gdzie kiedyś taka migawka mi została w głowie, gdzieś pewien chłopiec, co ma 12-13 lat, podszedł do żołnierza Armii Krajowej i się zapytał go, żeby mu wytłumaczył, co to jest honor. I ten żołnierz chyba najprościej, jak tylko może być, powiedział mu Honor to jest coś takiego, kiedy jeden facet drugiemu facetowi daje słowo mężczyźnie i go dotrzymuje do końca. A my mamy tutaj kogoś większego niż tylko ten przytoczony przykład. To nie tylko dotrzymywanie słowa, warunki, na warunki, które też się zgodziliśmy, na warunki, które inni pasterze i reszta stada w całym tym świecie się zgodziła. Ale arcypasterz jest kimś większym niż tylko honor. To jest zaszczyt, że oni mogą pełnić taką posługę. To jest najcenniejsza rzecz na tym świecie, w tej codziennej prozie życia. Że my też możemy służyć komuś takiemu jak arcypasterz. Ponieważ Bóg bez którego wszystko traci sens, egzystencja na tym świecie, bez niego po prostu zdaje się takie nijakie. I ci pasterze, którzy mieli pełnić swoje obowiązki po Bożemu, stają się takimi kłującymi krzakami. Nie chcą słuchać innych braci ani sióstr, którzy gdzieś zauważyły niepokojące zmiany w zboże. Jeśli pasterze widzą opór i że wywierający nacisk większości zbór, to się wycofują na jakiś czas, lub po prostu pokutują z tego, odwracają się z tych błędów i idą dalej do przodu z całym zborem. A jeśli mały taki procent tego zboru wywiera wpływ, aby zejść z tej złej drogi, to uparty pasterz, który chce pokazać, że to on ma rację, prędzej czy później wpłynie na te owce, które okazały sprzeciw lub jak to zazwyczaj bywa, wybór jest jeden. Albo z nami, albo na zewnątrz. I to samo robili kiedyś i to samo robią teraz. Nieposłuszeństwo arcypasterzowi ma opłakane skutki. Lecz ci pasterze, którzy się buntowali, i buntują, tłumaczą po swojemu swe nauczanie czy prowadzenie zboru. I wiecie, ja przyglądając się tym rzeczom od długiego, długiego czasu, taka prosta myśl mi przyszła, że trzeba się kiedyś z nią skonfrontować, być może oni się konfrontują, każdy kto dziś z tej drogi zbacza, że kiedyś pewnego dnia stanie się przed arcypasterzem. I co oni mu powiedzą arcypasterzowi? kiedy przed nim staną Pan im powie, że to i to robiłeś nie robiłeś, tak jak Ci to było objawione co odpowiedzą? no wiesz Panie, ale w Grecji jest napisane to i tamto, i ja to tak interpretuję, więc ja to tak rozumiem tam już nie będzie większej i wyższej instancji nie powiedzą ani słowa nikt nie powie już będzie za późno. Jezus powiedział, kto nie wchodzi do owczarni drzwiami, ale wchodzi inną drogą, ten jest złodziejem i bandytą, lecz kto wchodzi drzwiami jest pasterzem owiec. A kto wchodzi drzwiami? Tylko tymi jedynymi. Ten, który jest posłuszny arcypasterzowi. Bracia i siostry, Powiem taką trochę inną rzecz. Bóg, kiedy zechce, jak zechce, pewnego dnia może postawić w miejscu, gdzie trzeba będzie się opowiedzieć po stronie prawdy Słowa Bożego, w jakimś innym miejscu, innych okolicznościach. I możemy sobie tu siedzieć i mówić sobie ja gdzie tam ja, też ja nie nadaje. ja na pewno nie. Możemy sobie przypomnieć też taką historię z Biblii, jak znamy Jonasza. Jak wiemy, Bóg poznał Jonasza do Niniwy, aby ich ostrzegł przed Bożym gniewem. Lecz jak wiemy, Jonasz postanowił zwiać z miejsca powołania, lecz Bóg go szybko przywołał do porządku. Jonasz ogłosił Boże ostrzeżenie, niwa pokutowała, lecz w tej historii jest pewien też taki zły czynnik, a mianowicie nastawienie Jonasza. Jonasz myślał, że jak ogłosi Boży wyrok w tej Niniwie, to Bóg zniszczy Niniwę. Tak się nie stało. Jonasz się rozgniewał, że tak się nie stało, ponieważ myślał, że spadnie na nich Boży Sąd. Bóg skazał Jonaszowi na ich pokutę. I patrząc na ten fragment poniekąd Słowo Boże nam wskazuje nam, aby pasterze, zbory, które zboczyły z drogi prawdy, lepiej, aby pokutowały i się nawróciły, niż aby spadł na nich Boży sąd. A jeśli by coś spadło, to aby spadło ku pokucie, a nie zniszczeniu. I myślę, że w tej historii takiej krótkiej musimy uważać, abyśmy nie nasiąknęli. Tą złą postawą właśnie Jonasza, że lepiej modlić się, aby Pan otworzył oczy tym chrześcijanom, zborom, pasterzom, niż aby życzyć im, aby dosięgnął ich Boży ogień. Myślę, że jak zauważyliśmy od jakiegoś czasu tematy pasterzy się tutaj przewijały, pasterstwa i jak to apostoł Paweł i Piotr pisali nie przykrzy mi się wam przypominać, tak też tę sprawę nie przykrzy się przypominać. A mianowicie pasterzy, których słuchamy, pasterzy zazwyczaj mniej lub bardziej przez internet. Jest tam ich tylu, że od wyboru do koloru. Czy najbliżej nawet szukając nasz, u nas w kraju, w Polsce. My słysząc to, co mówią, nie widzimy, jak żyją. I nie chodzi, czy są poukładani i przykładne życie moralne prowadzą, bo takie życie prowadzą też ludzie niewierzący. Ale czy to są wierni pasterze, wierni Słowu Bożemu? Czy wiemy, czy mamy pewność, że w różnych okolicznościach nie poszli na kompromis, ponieważ bardziej byli wierni znajomościom zborowym niż arcypasterzowi, jego wytycznym. Bracia i siostry, na przestrzeni kilku lat, co doświadczyłem, co słyszałem na własne uszy i widziałem na własne oczy, ale też słyszę do dzisiaj i mówię tu za siebie, że przestałem słuchać kazań innych kaznodziei, Prawie do zera, prawie. To nie znaczy, że w ogóle, bo tutaj to słyszę. Są jeszcze osoby, gdzieś to słucham. Bo widziałem i słyszałem nieszczerość, kompromis i żonglowanie Słowem Bożym. A jeśli posłucham, to ze sprawdzonych źródeł, poleconych od sprawdzonych braci, którzy poznali, którzy też sprawdzili. I taką, takim dla nas dobrym kierunkiem jest wskazówką, że jeśli będziemy blisko przy arcypasterzu, to będziemy słyszeć Jego głos. Będziemy znali Jego duchowy głos. I ten sam głos Ducha Bożego, jeśli nie będzie przejawiał się w innych pasterzach, to po co ukradkiem do nich zaglądać? Po co od nich brać? Pusty duchowy pokarm. Po co się truć lub głodzić? Myślę, że w tej sprawie powinniśmy postawić sobie takie priorytety. Określić się w sobie, kogo szukamy i czego my w ogóle szukamy. Żeby tak po prostu nie pozostać taką ospałą owcą. Jezus powiedział, że nikt nie wyrwie owiec z jego ręki. Bracie i siostro, czy cały czas rozpoznajesz głos arcypasterza, czy rozróżniasz go, czy wszystko jedno kogo się słucha i to, co daje ten pasterz, najkę pastwiska prowadzi? Najważniejsze, że używają terminologii chrześcijańskich i tak mądrze opowiadają. Czy pasterze, których się słucha, czy poruszają wnętrze, duszy, czy tylko emocji, czy rozpala się ten przysłowiowy ogień w wnętrzu, czy serce pałają, kiedy suszymy. Myślę, że pamiętacie tą historię o uczniach, którzy po ukrzyżowaniu Chrystusa szli do Emaus. I Jezus dołącza do nich, kiedy zmartwychwstał. Oni go nie rozpoznali, ale rozpoznali go po czym? Po łamaniu chleba i jak sami mówili, że ich serca pałały, kiedy do nich mówił i wykładał pisma. Ich serca pałały. Były poruszone, pobudzone, były oświecone. Kiedy Duch Święty przemawia do serca człowieka, to go przemienia. To słowo pałały, ono jest użyte i w Rzymian i w tym fragmencie, który też przetoczyłem, choć w Rzymian w Grecy to oznacza, że one były wręcz zapalone, one aż całe były jak węgiel, jak węgiel który jest rozżarzony. W tym przypadku tutaj to słowo mówi o tym, że ich serca się rozpaliły, były pobudzone. Jeśli Duch Święty nie, nie przejawia się w pasterzach, których się słucha, zwłaszcza tych w internetach czy też w zborach, to trzeba się zastanowić, co jest nie tak. Czy ci ludzie, co przemawiają, nie są z Ducha Bożego? Czy to ja może zaczynam nie słyszeć głosu arcypasterza w tych pasterzach? Tego głosu, jak wiemy, nie idzie podrobić, kiedy znamy głos Jezusa Chrystusa. N natura arcypasterza przejawia się w powołanych pasterzach. Przynajmniej powinna, bo jeśli nie, to będą tylko krasomówcami, tak zwanymi duchowymi sucharami. Ja to tak nazywam. I powiedzieliśmy sobie, wiecie, na początku takie warunki, jakie powinien spełniać pasterz owiec, który pasie na łąkach. Powiedzieliśmy sobie, jakie kryteria powinien spełnić pokrótce taki pasterz w zboże w Kościele, na wzór Chrystusa. Lecz jak wiemy, czynniki otoczenia, czynniki ludzkie powodują, że tacy pasterze nie będą idealni jak arcypasterz, lecz mimo to wiadomo, są oczekiwania od takich pasterzy, albo jako wzór do pasterzowania był Jezus Chrystus. I można by było dużo rzeczy jeszcze przetoczyć, różne przykłady, nie wiem, troszeczkę się popastwić jeszcze nad pierwoma tematami. I powiedzieliśmy sobie o pasterzach, którzy pasią, pasą owce, takie zwierzęta, ale też, którzy pasą też zbór. A jeszcze jest trzeci pasterz, który możemy go w całym słowie Prześledzić i sprawdzić, czy ten arcypasterz, czyli Jezus Chrystus, czy on spełnia warunki, lub ma kwalifikacje, żeby młodać swoje życie lub dalej za nim podążać. Czy to jest warto, może to się nie opłaca, może lepiej pozostać w tym miejscu, może tylko słuchać innych. I wiecie, na podstawie słowa tak sobie wypisałem. Tak jakbym miał po prostu zobaczyć przez pryzmat Słowa Bożego i to, co ja rozumiem, jakie on spełnia warunki. Arcypasterz. Arcypasterz mówi, że jest dobrym pasterzem. Mówi, że zaopatruje i że niczego nikomu nie zabraknie, tego, co potrzebne do życia duchowego i egzystencji fizycznej. Mówi, że chroni swoje owce, że dogląda, czy nie są zranione, słabe, chore, ospałe. I takimi nie wzgardzi, lecz wręcz odwrotnie, są miłe w jego oczach. Mówi, że jak chodził po tej ziemi, widział tłumy ludzi, którzy byli strudzeni i rozproszeni, jak owce nie mające pasterza. I użalił się nad nimi i do dnia dzisiejszego nie zmienił swego postanowienia, swego użale, użalenia się nad ludźmi, którzy do Niego przychodzą i że każdy, kto do Niego przychodzi, nie odrzuci precz, ponieważ Jego pastwiska są rozległe i nieskończone i zawsze świeże. Mówi o sobie, że jest prawdziwym pasterzem, nie najemcą, że to On jest drzwiami dla owiec i kto wejdzie przez Niego, będzie zbawiony Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko, nieskończone, doskonałe, bez skazy. Mówi, że oddziela baranki od kozłów, że pasie tylko baranki, które za nim idą. Mówi, że nie patrzy na liczby, byle tylko było, byle jak, byle było, liczą się liczby. On, kiedy zauważa, że zgubiła się jedna, zostawia na chwilę, te przysłowiowe 99 owiec, aby poszukać tej jednej, która się zgubiła, ponieważ traktuje jak swoje własne od początku dni narodzin, ponieważ kieruje się troską i przysięgą swą, że nie zostawi, ani nie opuści, nie porzuci. On, arcypasterz, już nie musi niczego udowadniać. On, arcypasterz, udowodnił, i pokazał swe kwalifikacje że jest dobrym pasterzem posłanym od Boga czyniąc cuda prowadząc tłumy które za nim szły żadnej owcy nie stracił która mu była powierzona żadnej nie dogasił ani żadnej nie dołamał lecz oddał swe życie za owce pozwolił aby to jego ubito i umęczono na tą krótką chwilę pozwolił aby na nim skupił, skupiono swój gniew, Boży gniew. I aby te przysłowiowe wilki go pogryzły. Aby ratować owce aż po wieki. Po trzech dniach zmartwychwstał i przyszedł do tych, którzy byli z jego owczarni. Aby dodać otuchy i powołać na pasterzy ludzi z jego stada. Aby oni teraz paśli lud... Nie pozostawiając ich też oczywiście bezsilnymi, dał obietnicę Ducha Świętego, który ich nauczy i przypomni wszystko, co im Jezus mówił, jak wśród nich był i przebywał. Arcypasterz dał siebie jako przykład od początku do końca całkowicie na 100%. Jak postępować trzeba. Myślę, że to, co tak tylko pokrótce przetoczyłem jako kwalifikacje, że takie tylko może mieć Bóg. Bracia i siostry, czy rozpoznajemy głos arcypasterza? Czy rozpoznajemy go w innych pasterzach? Czy rozpoznajemy go w braciach i siostrach między sobą? Czy ten głos jest przesiąknięty lub okraszone takimi, wiecie, kawałkami typu: Moja wola, ja wiem lepiej, co dla mnie jest, co dla mnie jest lepsze. Posłuszna owca idzie za pasterzem, nie wierzga się, ma świadomość swej słabości, że potrzebuje prowadzenia i bliskości arcypasterza oraz więzi ze stadem. Mamy pasterza, który na Najlepsze kwalifikacje i narzędzia do tego, aby Mu w pełni ufać, w pełni do Niego przychodzić, aby znać Jego głos, by czasem nie uwikłać się w inne pastwisko, gdzie jest inny głos, inny pasterz. Jeszcze dziś tak na koniec, wiecie, oprócz tego, co tutaj przytoczyłem. Arcypasterz Jezus Chrystus ma też moc do zmiany naszego życia w tej jak to mówi się początkowej drodze ale kiedy już podążamy za Nim latami pod koniec naszych dni On ma moc przemieniać nasze życie to nie jest tylko to, że wyznaliśmy i jakoś tam idziemy to On nas wyzwala z kajdan grzechu i wczoraj tak wieczorem rozmawialiśmy z naszą córką z żoną no i tak troszeczkę weszliśmy na czas kiedyś, jak to było, jak wyglądało moje życie z moją żoną, zanim się też poznaliśmy, jak już była rodzina, jak ono wyglądało. I to był chyba jeden z lepszych momentów, bo wiecie, ja sobie musiałem sięgnąć pamięcią wiele rzeczy, żeby sobie przypomnieć. Tak, tak mocno zapomniałem. Biblia mówi, że jeżeli ktoś przykłada rękę do pługa, odwraca się do siebie, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Ale nie w tym przypadku, że kiedy odwracamy się za siebie i widzimy, jak Bóg zmienił nasze życie i oddajemy tym Mu swoją, Jemu chwałę, to myślę, że to jest dobra rzecz, kiedy sobie przypominamy, z jakiego miejsca nas wyrwał, z jakiego błota, z jakich kajdan nas wyrwał, że z grzechu, którego nie szło się gdzieś uwolnić. Jak sobie przypomniałem to moje życie, że chociaż chciałem je przemienić, takie przychodziły różne myśli, no ale człowiek dalej w tym tkwił i siedział, normalnie jak zaprogramowany. A jest napisane, że ten pasterz właśnie, on uwalnia od kajdan właśnie grzechu, kiedy to ludzie są związani od narkotyków, od alkoholu, od różnych rzeczy. I sobie spojrzałem przez ten pryzmat prawie 20 lat i widzę teraz, bo czasami przychodzą takie myśli, że człowiek jest zmęczony życiem, że to już organizm nie domaga, że taki trochę półwrak i tylko się na tym skupia. Ale czasem się skupić warto na tym właśnie i widzę, jakie to jest po prostu niewysłowione, jaka to jest wielka wartość, kiedy Chrystus stanął w moim życiu i mnie przymienił. Kiedy została mi głoszona Ewangelia Przyszedłem do Chrystusa i pamiętam, jak się w kuchni nawróciłem, po 20 minutach wyszedłem jako inna osoba i mogłem też to jeszcze raz gdzieś to przetoczyć, mojej córce powiedzieć. I tak dla samego siebie i chyba też dla nas, co Jezus dla nas zrobił, że warto raz na jakiś czas zobaczyć, nie po to, żeby innych osądzać albo innym wskazywać błędy, bo tak może czasem się człowiek zapędzić. Biblia mówi, uważaj ty, który stoisz, aby sam nie upadł ale żeby też zobaczyć, co Bóg dla nas dobrego zrobił, żeby to mieć też w swojej pamięci, żeby to tylko nie było jakieś karasomówstwo, no ja dziękuję, no to zmienił, ale żeby to co jakiś czas pobudzić w swoim sercu, jaki Bóg jest dobry, jakim dobrym jest pasterzem, że cały czas prowadzi, że to nie było tylko jednorazowe wyznanie jakiejś wiary, ale że Bóg to robi cały czas, jeśli do Niego przychodzimy, jak te baranki, które są, gdzieś zboczą z drogi, bo chcą iść na inne pastwisko, gdzieś pogryźć innej trawy, ale dziś się blisko go trzymają i znają jego głos, bo blisko chcą niego być, że ich serce jest rozpalone, że ich serce pała. A pała dlaczego? Bo człowiek, kiedy się zbliża do Chrystusa, szuka go w słowie czy też modlitwie, to Bóg rozpala to serce, pobudza, są myśli bardziej chrystusowe, a nie te takie świeckie pragnienia, że jest taka równowaga, żeby to te rzeczy, które są ze świata, nas dziś nie pochłonęły. To, co chciało nas po prostu zachęcić, abyśmy też spojrzeli na to. To nie są tylko słowa, bo dzisiaj jest internet tak dostępny. Jest dzisiaj tyle kaznodziei, pasterzy, albo plus razem, to jest, bo to nie jest tak, że to jest wyodrębnione, mało kiedy. Kogo też słuchamy? Czy jesteśmy pewni, że tego, kogo słuchamy wyrywkowo, że to tak zbuduje? Czy to, co taki człowiek mówi, czy to będzie w nas pracowało? Czy po prostu wypracuje w nas Duch Święty przez tego człowieka, którego słuchamy, którego nie znamy i nie mamy względu w jego życie? Czy to będzie właściwe? Mamy też braci, siostry, głównie braci, gdzie też możemy podpytać, spytać się, czy to jest dobre, czy to kogoś słuchamy. To nie jest żaden wstyd tylko tak się po prostu wymieniamy informacjami. I co to, to dzisiaj przytoczyłem, że prawie do zera zminimalizowałem słuchanie różnych kaznodziei, to nie dlatego, że się obraziłem, tylko pewne rzeczy są takie, że tak powiem sprawdzone u mnie i gdzieś to sobie zawężyłem e, na podstawie tego coś, co się wypytałem, słyszałem, gdzieś dosłownie z nimi rozmawiałem, więc do takich wniosków doszedłem, to nie chodzi, żeby kogoś przekreślać, ale myślę, że Słowo Boże i to jak słuchamy, szukamy arcypasterza nas poprowadzi w tym miejscu, w którym jesteśmy też wzrastamy w takim zborze i słyszymy też różnych braci słowa też, jak dzielą się kazaniami to jak między sobą rozmawiamy czy nasze serca są też zbudowane czy raczej przychodzimy do zboru tacy znużeni już mamy dosyć, na siłę, bo trzeba Trzeba się jakiś, na jakiś czas, co jakiś czas po, pojawić w niedzielę, a bardziej tego, że tego pragniemy. To, co chciałem nam zachęcić, to, co przedstawiłem też, że nasz Bóg, arcypasterz, ma pełne kwalifikacje, żeby całkowicie mu udawać swoje życie, żeby się nie wierzgać, a naprawdę pójść za nim, bo nic nie mam do stracenia, tylko do zyskania. Amen. Pomódlmy się jeszcze w kontekście też naszego arcypasterza, żebyśmy słyszeli jego głos, bo nikt z nas tu nie jest idealny. Czasami się zdarza, że gdzieś możemy przysnąć i gdzieś głuchotę ucha mieć. Ojcze, ci, dziękujemy Ci Boże za Twoje słowo, które jest nieskończone. Tyle jest skazań wygłoszonych powiedzianych. A ona dalej jest stałe, dalej jest niewyczerpalne. I że przypominasz nam o tym, że to Ty jesteś arcypasterzem. Taki prosty obrazowy przykład jak owce, żebyśmy wiedzieli, za kim mamy iść. I abyśmy słyszeli Twój głos, abyśmy dziś nie zboczyli na prawo lub na lewo, bo gdzieś zmęczyło nas życie, ta proza życia, że już ma się wszystkiego dosyć, że czasem to jest tylko zwykła praca, codzienność. I człowiek gdzieś odwraca wzrok, bo jesteśmy niedoskonali w tym ciele. Proszę Cię Ojcze, abyś pobudzał nasze serca, żeby nas, żebyś nas dalej prowadził, abyśmy słyszeli Twój głos, abyśmy umieli go rozróżnić, żebyśmy nie szukali w miejscach, których nie powinniśmy szukać, ale tam, gdzie nas postawiłeś, tam, gdzie jesteśmy, żebyśmy mieli rozróżnienie Twojego głosu od nie Twojego głosu, który gdzie indziej się objawia. Za wszystko Ci Ojcze dziękujemy za te rzeczy duchowe materialne. Amen. Amen. Usiądźmy proszę. Słuchając Brata Pawła przez dłuższy y, czas y, Myślałem, że to będzie słowo tylko o pasterzach. I w którymś momencie pojawiły się kwestie skierowane do, do wszystkich, do owiec. I nie wiem co wzięliście z tego kazania. Myślę, że dobrze jest wrócić, bo, bo tam były naprawdę cenne myśli wartościowe. Tak, Paweł mówi tak troszkę monotonnie, czy jak to powiedzieć, tak, tak bez jakichś tam większych akcentów na, na pewne stwierdzenia. A, a to padały stwierdzenia, które są mocne. Tak? Dlatego w tym takim spokojnym mówieniu jest potrzeba, żeby żeby wysłuchać to, co tam zostało powiedziane. I może coś tylko troszkę dodam. Jakby poszerzając to, co było powiedziane. Myślę, że gdy, gdy mowa jest o pasterzach, to mowa jest. kochanie. To mowa jest przede wszystkim o odpowiedzialności. i Pytanie, czy jesteśmy świadomi, że każdy z nas ma jakąś odpowiedzialność. I gdy słyszymy odpowiedzialność, to mówimy nie, odpowiedzialność, ja nie chcę odpowiedzialności. Ale jeżeli mamy świadomość, że ta odpowiedzialność jest jakby bardzo blisko związana z czymś, co nazwiemy przywilejem, co nazwiemy łaską od Boga, co nazwiemy możliwością ku czynieniu dobrze to, to troszeczkę to, to, to słowo odpowiedzialność już, już nie jest dla nas takie, takie przykre. I myślę też o postawie serca, która może nam towarzyszyć, gdy mówimy o społeczności. Można Będąc nawet wiele lat w społeczności, być jak gość. Nie czuć się naprawdę częścią tej społeczności, tylko być właśnie takim gościem w swoim, w swoim sercu, w swoim umyśle i, i myśleć sobie ja i oni. Nawet może tego nie nazywając, tak, ale to wychodzi gdzieś tam w naszych ostawach, w myślach. I nie byłoby dobrze, gdyby ktokolwiek z nas, będąc częścią tej społeczności, tak naprawdę był gościem. Ale dobrze by było, żeby każdy z nas, kto utożsamia się z tą społecznością, czuj się współdomownikiem, współodpowiedzialnym, czyli yy, i tutaj potrzeba by chyba długiego wywodu, żeby to wszystko ogarnąć. Ja tylko rzucę pewne hasło. Yy, gdy jakiś banalny przykład, specjalnie taki podam, gdy widzę zakurzony yy, mikrofon, albo cokolwiek, nie działa tak jak trzeba, jakaś skaza się gdzieś pojawia, to moje myśli nie biegną, o znowu ktoś tam zawiódł, ktoś czegoś nie zrobił i już jakiś kwas w środku, tylko o co mogę zrobić, żeby, żeby naprawić tą sprawę, tak może sam mogę wziąć szmatkę i, i wytrzeć ten mm, Mikrofon. Oczywiście ja mówię teraz o sprawach trzeciorzędnych, tak? zakurzony mikrofon to jest trzecia albo czwartorzędna sprawa. Są sprawy dużo ważniejsze, międzyludzkie, jakieś braterstwo, że coś może być zaniedbane albo jakieś sfary czy coś. I tutaj chciał, nie chciał, ciąży na nas odpowiedzialność jako tych domownikach wiary. I bierzmy z radością ten, ten ciężar, tak? niech będzie nam, jeżeli jeden cierpi, to my też cierpmy, tak? nie, nie odsuwajmy się, nie myślmy sobie, a on cierpie, o a ja mam dobrze, no to super, cieszę się, że ja, ja mam dobrze. Tylko jeżeli możemy, to dźwigajmy ciężary jedni drugich. To tyle mojego dodania. Czy brat Roman jest gotowy? Tak? Będzie świadectwo brata Romana. Zapraszamy. Chwała Panu Jezusowi Chrystusowi. Pierwszy raz stoję w takiej sytuacji. Chciałbym opowiedzieć, jak nasz Pan Jezus Chrystus działa w naszym życiu jako świadectwo Jego chwały, jak to się stało, że, że ja nawróciłem się do naszego Pana, by pójść za Nim. A więc nazywam się Roman Wroński pochodzę z Pucka, z rodziny kaszubskiej, od Kaszubów. No i w 1991 roku powali mnie do wojska, w tej naszej marynarce wojennej przesłużyłem 25 lat. I idąc do wojska w tym czasie straciłem wiarę, bo w kościele katolickim, jak byliśmy, to tak naprawdę ja będąc tam w tamtym kościele, nie wiem, czy źle nauczany byłem, czy, czy w, tak jakoś się potoczyło w życiu, jakiś duch zwodniczy mi i dziś w serce mi włożył, że nie wierzyłem w zmartwychwstanie zupełnie. Jak poszedłem do, do armii, to tam miałem swoich przełożonych, którzy byli ateistami. I stusiłem wiary, zostałem ateistą przez ładne kilka lat. Ale z biegiem czasu myśl, jako człowiek myślący, który się zastanawia nad swoim życiem, nad tym, po co co wszystko jest, czy wszystko stworzyło się samo, to doszedłem do wniosku, że to jest niemożliwe, że Bóg jednak istnieje, więc stałem się jakby agnostykiem. Nie znałem Boga, ale widziałem, że nie pochodzimy od małpy, i że to samo się nie zbudowało, bo z chaosu nigdy nie pochodzi, nic się nie staje uporządkowane. Więc musi być tutaj jakiś intelekt czy, czy no Bóg, który to wszystko uczynił zbudował. Więc, będąc w tej marynarce wojennej, pływałem na okręcie i wysłano mnie na kurs języka angielskiego, bo jeśli byliśmy w NATO, to wiadomo, że potrzeba jest łączności i możliwości porozumiewania się z naszymi tam, jakby to powiedzieć, sojusznikami. Więc wysłali mnie na pierwszy po, poziom kursu do Ustki. To jest takie miasteczko, gdzie jest Centrum Szkolenia Barnarki Wojennej. Ja tym, w tym centrum spędziłem pierwsze pół roku języka angielskiego. No, i po pół roku znowu trafiłem na drugi poziom. No i tak nasze zajęcia były jakby 7 godzin, 8 godzin lekcyjnych. Wiadomo, najpierw apel, śniadanie, 7-8 godzin lekcyjnych, obiad, i taki czas własny. Wiadomo, nauka, więc chodziliśmy na. Ja tam byłem też w czasie, wiadomo miałem nałogi, paliłem papierosy i alkohol, więc wchodziliśmy do pobiskiego miasteczka, bo ta jednostka wojskowa, to centrum jest za miastem, jest tam nie wiem, 3 km w lesie, Schodziliśmy do do, do, do do miasta, kupować tam różne rzeczy, jak papierosy, jakiś tam alkohol, no i siadaliśmy przy stoliku, w, w tym naszym internacie, przy jednostce wojskowej i rozmawialiśmy na różne tematy. I ja, tu były takie dwa, dwa jakby pokoje. W jednym było trzech marynarzy z mojego okrętu, a w drugim pomieszczeniu były, byli, byli dwaj żołnierze jeden z obsługi lotniska, a jeden z oddziałów specjalnych z Formozy. I tak mieliśmy wspólną łazienkę, i tak to się stało, że siedziałem przy stole rozmawiając z, z tym moim kolegą z okrętą, on był mechanikiem, a ja bosmanem okrętowym akurat rozmawialiśmy taki temat Boga. I on był ateistą, kompletnie negował, mówi, że Boga nie ma, a ja mówię, ja wiem, że Bóg jest, ale Go nie znam. Nie wiem, czy to jest Bóg chrześcijański, czy, czy islamu, czy całkowicie nie, nie miałem tego znania. W tym czasie <śmiech> z... <śmiech> Dziękuję. W tym czasie z pokoju wszedł ten żołnierz z oddziałów specjalnych Formoza. Przyszedł do nas, do stolika i powiedział do nas werset z Pisma Świętego. To jest Jana 11:25 do 26. I powiedział do niej Jezus, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, kto we mnie wierzy, choćby umarł będzie żył, a kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to? Ja powiedziałem, wiem, kto to powiedział. Po czym on wyszedł? Nie powiedział ani słowa, tylko powiedział ten werset i wyszedł. Nie wiem, co się stało. Bóg po prostu włożył to w moje serce. Ja już już, już nie, nie byłem taki sam, już zacząłem już szukać. Na początku przyjechałem do domu, szukałem, wiedziałem, że moja żona ma Pismo Święte dostała na tam komunie i to jeszcze pismo, pismo warszawską, warszawską, Warszawkę tak zwaną, tak, protestancką. I ja zacząłem czytać sam szukać e, e, Słowa Bożego. Na no, początku poszedłem do Kościoła Katolickiego, no, wiadomo, pochodziłem z Kościoła Katolickiego, to wydawało mi się takie naturalne, ale tam nie znalazłem odpowiedzi żadnych, a wszystkie odpowiedzi były dane mi tutaj w tym liście, który Bóg do nas napisał. Zacząłem szukać przez internet e, chrześcijan, którzy się też opierają o Pismo Święte. To jest dziwne, bo ten kraj niby jest chrześcijański, a ja szukałem przez internet. Nie wiedziałem, że tak wszystko wygląda. Powoli, powoli siedząc przy tym stoliku zacząłem zgłębiać Pismo Święte, zobaczyłem te różnice, a ja po prostu pokochałem słowo Boga, widziałem, że to jest list od Boga, i dosłownie wszystko traktować trzeba, bo jest święte, nienaruszalne. To był czas, kiedy już odchodziłem do, na emeryturę, i, i już tam po jakimś czasie, będąc na emeryturze, poszedłem do pracy już, tak jako no, poszedłem do pracy w ochronie. Wiadomo jako żołnierz były. No i pracując w, por pracując w porcie, Handlowym pewnej nocy na służbie oddałem życie pana Jezusowi sam gdzieś tam przy, <śmiech> przy, przy szlabanie w nocy. I tak już, by to powiedzieć, idę za panem i na początku zobaczyłem. Słowo prawdy, które jest skierowane do nas, to zobaczyłem, że nasz szpan daje nam drugą szansę. Ja, będąc w tym stanie, jakim byłem wcześniej, grzesznym, jakim w pełnym nałoga, w nałogach, to zawsze sobie takie pytanie zadawałem sam do siebie. Powiedziałem sobie, ja miałem podwładnych, byłem przy wojsku, więc pomyślałem sobie, że ja zawsze daję moim żołnierzom szansę jakąś następną, jaką tam gdzieś coś przeskrobał. I tak sobie yy, siedziałem i myślę sobie, że no, żebym chciał mieć że jeszcze jedną szansę, by jakby może bym inne życie poprowadził bez tych nałogów i, i, i jakoś inaczej. No ale zobaczyłem, że Pan daje szansę. Dał nam szansę. I dał nam tak szansę, że nigdy w życiu nie, nie pójdę jedną drogą, tylko za Panem. Dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, który działa w naszym życiu, działa codziennie, działa cały czas i e, kocha nas, żebyśmy my mogli żyć z Nim wiecznie. Chciałem podziękować. Nie wiem, co więcej mogę powiedzieć. <grymne> nie mam doświadczenia, ale też dziś Bóg zaprowadził mnie tutaj z rodziną do, do, tutaj do Was, do, do braci. Też daleko mieszkam w a gdzieś tam dopiero zobaczyłem niedawno, że też mam tu brać tak blisko. <grymne> nie przez internet, nie przez jakieś szukanie dalekie, jeżdżenie. Także chwał Panu za moich braci, za Was, za moje siostry, że, że, tu, że tu jest tak wspaniały wśród Was. Dziękuję. Chwał Panu. Słyszeliśmy dzisiaj o arcypasterzu. I tak jak przez całe nasze życie, potrzebujemy kierować nasz wzrok na arcypasterza. I Pan Jezus jest uwielbiony i wywyższony. I przyjdzie jako. Ten który będzie sądził gdy był na ziemi był w postawie baranka. Tego który był na rzeź prowadzony niewinny oddał swoje życie za nas żebyśmy my mogli mieć życie. Mówi się że zbawienie jest z łaski za darmo ale to nie było całkiem za darmo to była wielka cena którą zapłacił Pan Jezus. My nie musimy płacić bo to on zapłacił i w tym sensie mówi się że za darmo. Skierujmy nasze myśli ku temu który z wielkiej miłości oddał swoje życie za nas. Dziękujemy Tobie Panie Jezu za Twoją wielką miłość, która zaprowadziła Cię na krzyż, żeby nas ratować. Czy potrafimy pojąć, jak, jak wielka to miłość i czy, czy to przemienia nasze serca? Oby tak się działo, oby nasze serca były dotknięte, poruszone, przemienione i cały czas przemieniane na obraz Twój, Panie Jezu. Dziękujemy za otwarcie drzwi, otwarcie drogi do Ojca, do zbawienia. Dzięki za wszystko, co mamy z Twojej dobrej ręki. Amen. Ojcze, dziękujemy Ci za Twojego Syna, że posłałeś, że Taką decyzję pod, podjęliście razem, żeby tu nas zbawić na tej ziemi, że przylałeś swoją krew cenną. I choć często to robimy, co słowo nas zachęca, żebyśmy za każdym razem, kiedy to robimy, kiedy od wieczerzy, poruszamy temat wieczerzy, żebyśmy przypominali o tym, co, jaka, jaka była cena tego, co w tym jest, w tej cenie. Żeby to tylko nie były słowa, żebyśmy co jakiś czas, nawet każdego razu się pobudzali do tego, będąc w Tobie, brali to poważnie, bo to była rzecz, która była jedna w swoim rodzaju, ale też okupiona wielkim cierpieniem, ale też wielkim wybawieniem i to jak często czytamy Twoje słowo, to tam jest wszystko w tym zawarte, w Twojej ofierze, że mamy w Tobie wszystko, mamy w Tobie tą wolność i być może nie zawsze jest lepiej w tym życiu, ale my nie mamy patrzeć przed pryzmat, żeby było łatwo, tylko żeby i za Tobą, Boże. Za to Ci, Ojcze, dziękujemy, za Twojego Syna, który nam wyznacza drogę, który nam sprowadzi, który jest żywy i prawdziwy, który dał nam swego Ducha Świętego, dzięki temu, że poszedł na krzyż i przelał swoją krew. Za wszystko Ci to dziękujemy, Ojcze, za Twojego Syna. Amen. Amen. Pan Jezus po wieczerzy złamał chleb, dawał uczniom, mówiąc, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Tak też my na tą y, pamiątkę też to czynimy. Po wieczerzy Pan Jezus podał, nalewał kielicha, czy podał kielich. Technicznie nie jest to takie ważne. Ważne co się, jaka symbolika jest przekazywana. Podchodząc do tego chleba, biorąc tego chleba, pijąc kielicha. Nastrajajmy nasze serca do tego co co praktykujemy, co, do czego wracamy, czyli do momentu, w którym Pan Jezus umiera na krzyżu, przelewa swoją krew i zbawia człowieka. I niech rodzi się w naszych sercach wdzięczność. Także z wdzięcznością, z uwielbieniem, może z modlitwą, też można głośną, Podchodźmy do tego stołu. mi jeszcze proszę na chwilkę do modlitwy. Brata Tomka mogę poprosić o modlitwę. Dziękuję, dziękuję. że Jesteś wierny i wytrwały. Bardzo cię w stosunku nas. Bardzo dziękuję, że nie zapominasz, że dajesz nam nie tylko jedną szansę, ale wiele, wiele szans, mm. na możemy wykorzystamy. Dziękuję. I bardzo cię proszę przyjść panie Jezu. Amen. Amen. Wsiądźmy proszę. Mam na linii dwóch tomków i powiedziałem. Do jednego, a dwóch usłyszało moja wina, ale nic się nie stało. Następnym razem poproszę brata Tomka, żebym nie zapomniał pozdrowić od nikogo. Tak, pozdrowienia od Pawła, naszego brata, który jest na wyjeździe w bodajże Twardogóra. Ciągle mi się myli ta miejscowość i bracia z Twardogóry też pozdrawiają. Paweł z Gdańska pozdrawia, Robert Brat pozdrawia. E, czy ktoś ma jeszcze jakieś pozdrowienia? Od Karola. Od Karola. Gdzie jest? Szczytno, tak, tak, tak. Dziękujemy. Okej. Okay. Z informacji mamy tak, w sobotę braterskie dla wszystkich braci, w niedzielę Agapa. Czy wszyscy przyjęli do wiadomości? Tak, Asia podniosła za wszystkich rękę, także dzięki Asia. Jest lista, która fajnie by było jakby była zapełniona. Ta lista jest gdzieś tam. Chyba na tej tablicy wisi korkowej tablicy i to jest lista zadań yy, działań przy Agapie. Także jeżeli ktoś jeszcze się nie wpisał a widzi tak, takie wielkie pragnienie żeby być zaangażowany to proszę się wpisywać. Czy coś jeszcze. Mm. Braterskie będzie teraz tą sobotę. Yy. Jeszcze jest w planach mm, konferencja w Toruniu, ale to dopiero w połowie miesiąca, także damy znać. I post braterski też pod koniec miesiąca, także pod koniec listopada. Yy, za tydzień jest zmiana czasu, także śpimy godzinę dłużej. Czy Coś jeszcze, czy coś jeszcze. To tyle. Przywitajmy się ze sobą. Szczególnie przywitajmy tych, którzy są pierwszy raz, czy, czy są po prostu gośćmi, porozmawiajmy, poznajmy się i niech Pan Bóg będzie wywyższony. Amen.